Kart historii Polski Reptilianin Fragment książki Kazimierza Bzobskiego. UFO nad nami w roku 1996 dowiedzieliśmy się o lądowaniu UFO w lesistej okolicy 40 km na wschód od Warszawy. Znajduje się tam instytucja, której nazwy ani dokładnej lokalizacji nie możemy podać. Wiadomość dotarła do nas dopiero w 4 lata po fakcie, gdyż lądowanie miało miejsce 20 czerwca 1992 roku. Dopiero 11 sierpnia 1996 roku Pojechaliśmy tam we trzech, aby spadać ten przypadek na miejscu. Na terenie znajduje się kilka budynków instytucji oraz parę budynków mieszkalnych dla pracowników. Stwierdziliśmy, iż świadkami starzenia było 11 osób dorosłych. W dniu 20 czerwca 1992 roku w sobotę w godzinach popołudniowych w jednym z budynków znajdowali się wszyscy świadkowie. Była godzina 16, gdy ujrzeli, że na drodze wewnętrznej pojawił się nie wiadomo skąd obiekt podobny do dysku z kopułą. Kopuła otoczona była u dołu wianuszkiem kolorowych świateł. Średnica obiektu oceniono na 4 metry, a wysokość na 2 metry. Barwa dysku ciemnostalowa, matowa. Nie widziano w obiekcie żadnych okien, anten, czy jakichkolwiek zewnętrznych szczegółów. Dysk poruszał się niskim, powolnym lotem tuż nad jestnią, na wysokości od pół do jednego metra. W pewnej chwili skręcił, przeleciał w bok od drogi ku ścianie niewielkiego lasku iglastego i tam wylądował blisko ściany drzew. Przebywał tam kilka minut. Nie widziano, by miał jakiekolwiek podpory czy nogi. Później powoli wzbił się w górę i najpierw poleciał w kierunku piaszczystego pola o powierzchni około 1 hektara, krążył nad nim kilka minut, po czym wrócił nad wewnętrzną asfaltową drogę i poleciał między budynkami ku tylnej bramie posesji. W tym momencie skończyła się obserwacja świadków, gdyż obiekt znikł za ścianą lasu. Wzburzeni świadkowie po dyskusji doszli do wniosku, że należy skontaktować się z UFO. W tym celu napisali na kartce Jesteśmy ludźmi, skontaktujcie się z nami. Kartkę przylepili na zewnętrznej stronie szyby w łaśnięce na drugim piętrze. Drugiego dnia stwierdzono, że kartka na szybie jest, ale przylepiona kleistą substancją do góry nogami napisem w stronę szyby, a oprócz niej szyba po stronie zewnętrznej pokryta jest odciśniętymi śladami łap, z których kaszta była czteropalczasta. Długość tych śladów wynosiła około 20 cm, przy czym były one wąskie. Na szybie dość wyraźnie odciśnięte były po 3 człony palców tych istot. Tu uwaga! Ludzie mają po 2 człony palców. Świadkowie mówili, że patrząc skosem na szyby od wnętrza łazienki widać było trójwymiarowy obraz niektórych łap, przy czym widać było, że nie mają one kciuka, natomiast na czubkach palców posiadają pazury. Od chwili starzenia do naszego pobytu tam minęły 4 lata. Przez ten czas wielokrotnie myto szyby renomowanymi środkami czystości, ale mimo tego w narożach szyb pozostało nieco niedomytych miejsc, na których uchowało się nieco śladów. Fotografowaliśmy te miejsca, podkładając z drugiej strony kawałek czarnego papieru dla uzyskania kontrastu. Ślady na szybie były odciskami skóry gatów. Istoty, które odcisnęły ślady na szybie, były reptiloidami. Był to fragment książki Kazimierza Psowskiego UFO nad nami. Czytał Ivelios.